Dzień targów SIMA w Paryżu. Naszym rozmówcą jest pan dyrektor Artur Szymczek, firma KUN. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć co firma KUN zaprezentowała na obecnych targach w Paryżu, czego rolnicy francuscy i nie tylko francuscy mogą się dowiedzieć z oferty firmy KUN, którą Państwo zaprezentowaliście tutaj na tej wystawie. Stoisko jest bardzo duże, maszyn jest wiele. Stoisko jest duże i maszyn jest wiele i praktycznie z każdego rodzaju maszyny przygotowaliśmy coś nowego. Łącznie z pokazaniem nowej technologii siewu, podejścia do siewu uproszczonego czy bezpośredniego. Ale chciałbym na początek zacząć od elektroniki, która bardzo dynamicznie się rozwija w pośród naszych maszyn, czyli komputery, które można wykorzystywać w różnych maszynach, czyli CCI 200, który umożliwia komunikację z różnymi maszynami, łączy się przez łącze iZobas. Zresztą mamy najmniejszy opryskiwacz z łączem ISOBUS na rynku, nazywa się Lexis o szerokości roboczej od 18 do 24 metrów pojemności zbiornika 3200 litrów, który jest przygotowany do wykorzystania również w technologii iZobas, gdzie na monitorze ciągnika można widzieć i korzystać z menu maszyny. Ten rok 2017 to 50-lecie kosiarki dyskowej. 50 lat temu wprowadziliśmy jako pierwsi kosiarkę dyskową na rynek europejski z czego jesteśmy dumni i podkreślamy na tę tą, tą innowację. Nasza ostatnia belka tnąca OptiDisc, która jest opatentowana, charakterystyczna na rynku, która jest bardzo wydajna, trwała i, i słynie z, z jakości cięcia, jest wykorzystywana w prawie pełnym zakresie modeli kosiarek, zgrabiarki, przecząsarki. Jeżeli chodzi o uprawę, nowe kultywatory i kompaktowa brona talerzowa 7,5 metrowa, która ma większe dyski, można nią pracować głębiej. Oczywiście każdy dysk osobno amortyzowany na osi na elostomerach. Nowe, nowe rodzaje wałów jak do kompaktowych bron talerzowych, tak do kultywatorów. Również podwójnych wałów o dużej nośności, szczególnie przygotowanych dla lepkich gleb. Wreszcie strigger, czyli uprawa pasowa. Byliśmy jednym z pierwszych producentów, który wprowadził tego typu uprawę w Europie. Mamy całkowicie nową maszynę zbudowaną od podstaw. Zebraliśmy wszystkie doświadczenia i oczekiwania i firm usługowych, i go, dużych gospodarstw, którą technologię, które, które tą technologię z sukcesem wykorzystują. Zwiększyliśmy e, możliwości regulacji. Tych regulacji jest Dużo więcej, większy zakres jest więcej narzędzi, więc ta maszyna jest dużo wydajniejsza, trwalsza, również pozwala na dużo szybszą pracę i więcej możliwości wysiewu nawozu mikrogranulatów i różnych elementów, które są istotne. W siewie pasowy. Wreszcie samojezdny wóz paszowy, który spełnia oczekiwania gospodarstw, które nie mają najnowszych obór mają tradycyjne obory o stosunkowo niskich wjazdach 14-metrowy wóz paszowy, jednoślimakowy z pionowym ślimakiem po wysokości 2,75 metra z silnikiem 170 koni mechanicznych z mocą na frezie 160 koni mechanicznych więc maszyna przygotowana na średnie gospodarstwa Spełniająca ten brzegowy e, warunek wysokości e, maszyny wjazdu do obory. Mamy też maszyny duże, wspomniałem o kultywatorze, wspomniałem o kompaktowej, bronie talerzowej, ale też. E, duży opryskiwacz nowej generacji Oceanis serii 2, który został całkowicie zmodernizowany. Ma inną ramę, inny układ zawieszenia kół, sterowania również. Dużo bardziej rozbudowany system amortyzacji belki. Belki oczywiście do 48 metrów. Zbiorniki 5000, 5600, 6000 i 7700 litrów. Maszyna w w pełni wykorzystująca technologię komunikacji izobas e, z pełnym automatyzacją dzięki e, e, GPS, myślę tutaj o e, section control i włączaniu, wyłączaniu e, e, maszyny tankowaniu maszyny, wszelkiego rodzaju udogodnienia związane również z załadunkiem i wykorzystaniem rozwadniacza. Także w pełni przemyślana konstrukcja spełniająca te najnowsze standardy dzisiejszego rolnictwa. Maszyny, które mieliśmy okazję obejrzeć tutaj podczas... Prezentacji na stoisku no wyglądają imponująco. A których rolników, jakiej grupy gospodarstw chciałby Pan zachęcić do tego, żeby szukali kontaktu z Wami? No bo wiadomo, że nie każdy może przyjechać do Paryża na targi i obejrzeć to tutaj, a firma KUN ma swoją, swoje przedstawicielstwo pod Poznaniem i kogo by Pan zapraszał do obejrzenia tych nowości, które są tutaj wystawione? Ja myślę, że każdego rolnika, bo to jest interesujące, jak zmieniają się konstrukcje maszyn i jak zmieniają się technologie, ale... Yy... Doszedłem do wniosku, że e, gospodarstwa średnie i duże, one znają te technologie, zwłaszcza elektronikę, te najnowsze maszyny, e, największe maszyny. Natomiast średnie i małe gospodarstwa nie znają tych technologii i odnoszę wrażenie, że myślą, że na, na rozsiewacz trzeba dać 100 tysięcy złotych, żeby mieć z GPS-em. E, Właśnie nie. Mamy przygotowane małe modele maszyn, trzymetrowe, wspomniane rozsiewacze, chociażby NDS. Prosty rozsiewacz, którego również można wykorzystywać z sygnałem GPS-u, który ułatwia pracę załączając, wyłączając maszynę, chociażby, czy ograniczając wysiew, zamykając połowę rozsiewacza na klinie. Siewnik Citera, który jest bardzo uniwersalny w różnych technologiach, gdzie dla 3 metrów szerokości roboczej, kombinacji aktywnej bądź też z kompaktową broną talerzową można wykorzystywać i po orce, i w uproszczeniach, i w siewie bezpośrednim, po żniwach, żeby wsiać poplony. Czyli, czyli mamy ofertę, i ta oferta nie musi być bardzo droga, jak to często. Wtedy, kiedy nie skalkuluje się dokładnie, rolnicy myślą, więc warto, warto sprawdzać, co jest w zasięgu ręki pod względem wielkości, ale również ceny, bo, bo tak jak mówię, nie wszystko trzeba kupować największe albo najbardziej technicznie, elektronicznie zaawansowane. W ubiegłym roku miałem okazję uczestniczyć w pokazach firmy KUN w połączeniu z Pomem Augustów, jeżeli chodzi o maszyny zielonkowe i widziałem olbrzymie zainteresowanie rolników z Podlasia ofertą, którą firma KUN prezentuje rolnikom. Dzisiaj wspomniał Pan o wozie paszowym. Dla jakich gospodarstw mogłoby być mogłoby ten wóz mógłby być przeznaczony i kogo chciałby Pan zaprosić, żeby korzystał z Państwa oferty? To jest tylko moje zdanie, ale zawsze się będę przy tym upierał, że dla każdego gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka najważniejszą maszyną jest wóz paszowy. Tak jak dla producenta specjalizującego się w produkcji roślinnej siewnik i kombajn. Kombajn po to, żeby zebrać bardzo dobrej jakości ziarno w odpowiednim terminie. Natomiast żadna maszyna nie pracuje 365 dni w roku, co najmniej 2-3 godziny. To jest jedyną maszyną jest wóz paszowy. Dlatego Uważam, że każde gospodarstwo powyżej 80-100 krów powinno pomyśleć o takiej maszynie. Pierwsze, że musi być to sprawna maszyna, trwała, wydajna i w mojej ocenie samojezna, bo ona jest przygotowana na to, żeby rozgrzać silnik elektrycznie zimą chociażby e, i odpalić tą maszynę swobodnie, e, żeby przygotować paszę e, Wszelkiego rodzaju hydrauliczne napędy to taki kombajn dla rolnika specjalizującego się w, w produkcji mleka. Czy część z tych maszyn zostanie zaprezentowana za no, niedługo odbywającym się agrotechu w Polsce, bo to już raptem 17, 18, 19 marzec? Część, część maszyn Owszem, nie wszystkie możemy ze względu na czas i moment wprowadzenia na rynek. Niektóre z prezentowanych modeli są modelami przedseryjnymi, czyli wprowadzane są na rynek europejski tylko i wyłącznie dla określonych współpracujących gospodarstw, na to, żeby jeszcze ten ostatni test przeprowadzić. I we Francji w limitowanych ilościach ale mogę powiedzieć, że 60-70% tych prezentowanych maszyn jest dostępna na rynku polskim. Znaczącą część będziemy też na Agrotechu prezentować.